Od końca XVIII wieku pojawiły się nowe spojrzenia, nowe koncepcje, nowe interpretacje wypowiedzi Pana Jezusa dotyczących Jego powtórnego przyjścia. Od tamtego czasu w Kościele, można powiedzieć, namnożyło się różnych interpretacji i koncepcji tego, w jaki sposób to przyjście Pana Jezusa będzie przebiegać. Mamy takie trzy główne stanowiska, ale jest kilka pomniejszych jeszcze w wariacji tych trzech stanowisk. Ja nie zamierzam wdawać się tutaj w te techniczne kwestie, opowiadać się po jednej, czy po drugiej, czy po trzeciej stronie. Jeśli będziecie chcieli, możemy w środę o tym porozmawiać. Myślę, że jest to lepsze miejsce do tego typu dyskusji i spojrzenia na argumenty tych różnych koncepcji. To, co natomiast chciałbym tutaj z Wami robić w trakcie tych niedzielnych naszych rozważań, to spojrzeć na te oczywiste kwestie, które wynikają ze słów Pana Jezusa, który mówi o swoim przyjściu. Spojrzeć na Jego ostrzeżenia, spojrzeć na Jego wezwania, a więc z jednej strony zobaczyć to, wyraźniej przypomnieć, bo pewnie o tych rzeczach wiemy, ale przypomnieć, odświeżyć te rzeczy, które Pan Jezus przedstawia i mówi strzeżcie się, strzeżcie się i z drugiej strony zobaczyć, jak mamy być gotowi, jak mamy żyć, aby ten dzień nas nie zaskoczył, abyśmy, tak jak tutaj dzisiaj było czytane wcześniej, gdy staniemy przed obliczem Bożym, mogli uczynić to z radością, bez lęku, bez obawy. I fragment, od którego chciałbym zacząć, jest zapisany w Ewangelii Mateusza w czwartym rozdziale. Ale zanim dojdziemy do tego fragmentu, przeczytamy dosyć obszerne fragmenty z poprzedzających rozdziałów, które pomogą nam zobaczyć kontekst tej wypowiedzi z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału. A więc zaczniemy od 21 rozdziału, gdyż tutaj, w tym 21 rozdziale i pierwszym wierszu, czytamy o tym, iż Pan Jezus przybliża się do Jerozolimy. Razem ze swoimi uczniami przybywa do Betwagę na Górze Oliwnej i tam stamtąd Jezus posyła dwóch uczniów, mówiąc im Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywieźcie mi je. A jeśli by wam ktoś coś rzekł, powiedzcie Pan ich potrzebuje, a on zaraz je puści. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka, mówiącego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 Rzesze zaś mówiły, to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. A więc tutaj widzimy, iż Pan Jezus przychodzi ze swoimi uczniami do Jerozolimy i wypełnia proroczą zapowiedź dotyczącą Jego pojawienia się wśród Bożego Ludu. I widzimy tutaj niezwykły entuzjazm, widzimy podekscytowanie tłumów, które witają Go jako Mesjasza. Witają go jako swego króla. To ich wyznanie, które tutaj czytamy w wierszu dziewiątym, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim, Hosanna na wysokościach, jest ewidentnym wyznaniem, że to jest Mesjasz, którego oczekiwaliśmy. To jest ten zapowiedziany syn Dawida, który przyniesie nam wyzwolenie, który przyniesie nam Królestwo Boże. I wydaje się, że w tym momencie już nie pozostaje nic innego, jak tylko zasiąść na tronie Izraela i wypełnić te wszystkie cudowne zapowiedzi prorocze, na które Żydzi czekali tyle lat. Ale dzieje się coś innego. W następnych wierszach już i w następnych rozdziałach widzimy, że zamiast zasiąść na tronie Izraela okazuje się, Iż ten konflikt, który już tlił się od długiego, długiego czasu, zaczyna płonąć. Ta wrogość i nienawiść przywódców religijnych z całą furią uderza w Jezusa, który tutaj przez tłumy jest uznany za mesjasza. Zobaczcie, co się dzieje. W wierszu 12 czytamy, że Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił. Wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i straganych handlarzy gołębiami powywracał. A Więc Pan Jezus, król Izraela, nie zasiada na tronie, ale wchodzi do świątyni. Tam handlują, sprzedają, ubijają interesy i Pan Jezus ich wypędza, wyrzuca, przewraca stoły. I nikt nie waży się na niego ręki podnieść, bo to król, za nim stoją tłumy. I rzekł im, napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. A więc Pan Jezus rozpoczyna tą konfrontację z przywódcami ludu, bo kto to są ci wy, którzy uczynili z niego jaskinie zbójców. Kto wydał do pozwolenia, żeby tam się odbywał handel? Kto nad tym wszystkim stał? Kto czerpał zyski? Starsi ludu, przywódcy religijni, najznamienici, ludzie, którzy mieli reprezentować Boga i mieli reprezentować ludzi przed Bogiem. I czytamy w wierszu 14, że przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni. A On ich uzdrowił. A więc kiedy Pan Jezus oczyszcza tą świątynię, dokonuje tam cudów. Uzdrawia chorych, ślepych, chromych. I wtedy przystąpili do Niego arcykapłani. Oczywiście wiemy, że był tylko jeden arcykapłan, ale ci wszyscy, którzy wcześniej sprawowali funkcję arcykapłanów, też dalej nosili ten tytuł, tak jak byli prezydenci, tytułowani są prezydentami. Przystąpili arcykapłanie, uczeni w piśmie i widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły, Hosanna synowi Dawidowemu, uradowali się i powiedzieli, króluj nam Jezu. Tak czytamy? Mam nadzieję, że patrzycie w tekst i widzicie, co tam jest napisane. Noście Biblię do zboru, żeby was nikt nie oszukał ale żebyście sprawdzali, jak się sprawy mają, czy rzeczywiście tak jest napisane. Nie. Czytamy, że oni oburzyli się. Zobaczyli cuda uzdrowienia ślepych, chromych, dzieci, które wołały Hosanna synowi dawemu i się oburzyli, zezłościli się, spienili. To im się nie podobało. I rzekli mu, czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich, tak jest. Tak, słyszę. Czy nigdy nie czytaliście z ust niemowląt i z sących zgotowałeś sobie chwałę? Nie czytaliście? Przecież jesteście uczonymi w piśmie. Powinniście wiedzieć, że Bogu jest miła chwała, która płynie z ust małych dzieci. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. I dalej w 23 wierszu czytamy, że ponownie następnego dnia Jezus przychodzi do świątyni i znowu przystępują do Niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc. Jezus cieszy się popularnością, myślę, ta popularność jeszcze wzrasta, gdy dokonuje takich cudów, uzdrowień, ale są ci, którym to się nie podoba. Którzy próbują go odsunąć, którzy próbują go zaatakować, którzy próbują go jakoś podejść i pytają, jaką mocą to czynisz? Kto ci dał tę moc? Zobaczcie, że Jezus nie odpowiada im. Mógł powiedzieć, że do Ojca tę moc, jestem Mesjaszem, Synem Boga Żywego, ale nie, Jezus nie odpowiada im. Oni powinni wiedzieć, skąd On ma tę moc. Ale oni przychodzą z tymi pytaniami nie dlatego, że nie wiedzą, skąd on ma te emocje, się zastanawiają i mówią, panie, powiedz nam, wyjaśnij nam. Nie. Oni nie z takim nastawieniem przychodzą. I mówią, Jakim prawem to czynisz? Kto ci dał to prawo? W takim duchu oni to mówią. Nie masz prawa tego czynić, nie wolno ci tego czynić. Skąd ty się tu wziąłeś? To są ich pytania, to są pytania atakujące, pytania pełne wrogości. Dlatego Jezus nie odpowiadaj na te pytania, ale zadaje im pytanie. Mówi, zapytam i ja was o jedną rzecz. Jeśli mi na nią odpowiecie, i ja wam odpowiem, jaką mocą to czyniał. I zadaje im pytanie dotyczące Jana, chrzciciela, który już dawno nie żyje, ścięty przez Heroda. Jezus pyta ich, skąd był chrzest Jana? Coż to za pytanie? Skąd był chrzest Jana? Z nieba czy z ludzi? Dlaczego Pan Jezus zadaje im takie pytanie? Dlatego, iż Jan... Świadczył o nim. Jan świadczył o nim i chrzcił ludzi, przygotowując drogę Jahwe, przygotowując drogę Pana. I oto Pan przychodzi do swojego ludu, Pan przychodzi do swojej świątyni, tak jak prorok Malachiarz zapowiedział. Oto nagle przyjdzie do swojej świątyni. Sam Jahwe przyjdzie do swojej świątyni. Więc Jezus pyta ich, powiedzcie mi, kim był Jan? Jak uważacie, to był ktoś, to z nieba przyszedł? Ktoś, kto miał poselstwo z góry? To do Niego chrzest, skąd to było? Czy to było ludzkie? Czy Jan sobie sam to wymyślił? Czy był posłańcem ludzi, czy sam siebie posłał? Powiedzcie mi uczciwie. I zobaczcie, jaka jest ich rozmowa. A oni rozważali to sami w sobie, mówiąc, jeśli powiemy, że z nieba, to rzeknie nam, Czemu więc mu nie uwierzyliście? Jeśli zaś powiemy, z ludzi boimy się ludu, albowiem wszyscy mają Jana za proroka. A więc na czym oni się zastanawiali? zastanawiali się, co jest prawdą? Czy szukali prawdy? Czy chcieli dać mu odpowiedź, która byłaby ich zrozumieniem chociażby tego, co uważali, że jest prawdą? Na czym oni się zastanawiali? Zastanawiali się, jak ich odpowiedź wpłynie na ich reputację, na to, jak oni będą wyglądać. I czy jeśli dadzą taką odpowiedź, czy Jezus ich nie zdyskredytuje, mówiąc, no to czemu mu nie uwierzyliście, jeśli był od Boga? Uwierzyliście mu? Daliście się ochrzcić? Przygotowaliście się na przyjście Mesjasza, którego on zapowiadał? Uuu, nie, nie dali się ochrzcić. Nie zrobili tego. Ale teraz powiedzieć, to, to z ludzi było, no to powie, Z ludzi? Więc ja sam od siebie przyszedł, a wszyscy ludzie wierzyli to prorok Boży. Więc będą mieli wszystkich ludzi przeciwko sobie. O, tego się jeszcze bardziej bali. Więc jaką odpowiedź dali? Odpowiadając, rzekli Jezusowi, nie wiemy. Nie dali odpowiedzi. Po prostu zajęli pozycję, w której nikt im nic nie mógł zarzucić. Wiecie, czasami jest tak, że faktycznie nie wiemy. I są sytuacje, gdzie nie znamy odpowiedzi. Uczciwie musimy powiedzieć, nie wiem. Muszę się zastanowić, muszę się czegoś więcej dowiedzieć. Ale czasami niektórzy ludzie przyjmują taką postawę, bo wiedzą, że jakby tak powiedzieli czy inaczej, to się komuś narażą i nie chcą się narażać. Wolą taką bezpieczną pozycję i albo się w ogóle nie odzywają, albo udają głupków, mówią, że czegoś nie wiedzą, kiedy wiedzą. Albo się nie chcą zastanowić nawet, tak jak ci tutaj, bo każda alternatywa wydaje się nie przynieść im korzyści. A wtedy Jezus rzekł do nich, to ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Jak wam się podoba podejście Pana Jezusa? Myślicie, że Bóg będzie odpowiadał ludziom, którzy nie chcą być z Nim szczerzy? Że Bóg da szczere, prawdziwe odpowiedzi ludziom, którzy są obłudni przed Nim? Którzy nie mówią Jemu tego, co mają w swoich sercach, tego, co myślą, ale próbują jakąś taką fasadę zrobić? że próbują w jakieś gry z Nim grać. A Jezus wiedział, co było w ich sercach. Jezus to wiedział. Wiedział, co, co w ich sercach jest. I mówi, nie będę z wami rozmawiał, nie będę wam wyjaśniał, nie będę wam tłumaczył, i tak nie uwierzycie. Zresztą to w innym miejscu im wyraźnie powiedział. Kiedy go pytali, powiedz nam, kim jesteś. Mówi, zawsze mam, ja wam dawno to już powiedziałem, kim ja jestem, ale wy nie chcecie wierzyć. Jaki sens wam jest to mówić po raz kolejny? Jaki sens wam tłumaczyć, skoro wy tak tego nie chcecie przyjąć? Więc Jezus nie odpowiada. I wtedy Pan Jezus podaje jedną z wielu przypowieści, którymi zamierza zilustrować ich stan i stan ich narodu. Jak wam się wydaje, powiedział w wierszu 28, pewien człowiek miał dwóch synów. Przystępując do pierwszego, rzekł, synu, idź, pracuj dziś w winnicy. A on odpowiadając, rzekł, tak jest, panie. Ale nie poszedł. I przystępując do drugiego, powiedział to samo. A on odpowiadając, rzekł, nie chcę, ale potem zastanowił się i poszedł. Jak myślicie, co Pan Jezus tutaj próbuje zilustrować? Kogo dotyczy ta przypowieść? Ale jak czytacie, to znajdziecie wyjaśnienia. Pan Jezus pyta, który z tych dwóch wypełnił wolę ojcowską? Mówią, ten drugi, rzeczy im Jezus Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Wyobrażacie sobie, jaki to był policzek dla nich? Oto oni uczeni w Piśmie, znawcy Pisma, głosiciele Pisma, modlą się, poszczą, dają jałmużnę, dają dziesięcinę z najdrobniejszych rzeczy. Nawet jak zbierają mięte w swoim ogrodzie, to liczą liście i jedną dziesiątą odkładają dla Pana Boga. Tacy pobożni ludzie, a Jezus mówi, w szybciej wejdą do Królestwa Bożego niż wy. Te dziewczyny, które się sprzedają tam za pieniądze, wyprzedzają was. Celnicy, którzy okradają ludzi, są lepsi od was, są bliżej Królestwa Bożego niż wy. Wyobrażacie sobie, jaki to szok? Jaka jeszcze musiała wściekłość w ich sercach się budzić, kiedy coś takiego słyszeli, kiedy Jezus w taki sposób do nich przemawia ostro i takich konfrontuje? Mówię, jesteście dalej niż ci najgorsi, których uważacie za niegodnych, których uważacie za, za chłam. Oni są bliżej królestwa niż wy. Wyprzedzają was. Albowiem przyszedł Jan, przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznice uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Pan Jezus tutaj wyjaśnia, że oczywiście nie chodzi o tych celników, którzy nadal trudnią się zyskiem ludzi. Nie mówi o tych przetecznicach, które nadal sprzedają się na ulicy, ale mówi o tych, którzy prowadzili takie życie, którzy dopuścili się takich złych rzeczy, którymi oni nigdy się nie spramili. I oni, gdy usłyszeli Jana, pokutowali, przyznali się do swoich grzechów, uniżyli się przed Bogiem, prosili Boga o łaskę, prosili Boga o miłosierdzie. Pan Jezus mówi, oni was wyprzedzili, bo wyście tego nie zrobili, bo wy jesteście sprawiedliwi w własnych oczach. Wy myślicie, że nie potrzebujecie tego sztu, który Jan głosił, nie potrzebujecie się z niczego upamiętać, uważacie, że jesteście dobrzy i sprawiedliwi, dlatego jesteście daleko od Królestwa Bożego. I jeszcze im powiedział inne podobieństwo,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 I wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie Pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? I tutaj Pan Jezus, myślę, podszedł ich tak, jak Natan podszedł Dawida. Przedstawił im tę historię tak, a oni w swej ślepocie chyba nic nie zajarzyli, że to o nich chodzi, że to oni są tymi wieśniakami, którzy zabijali Bożych proroków, zabijali tych wszystkich, których Bóg do nich posyłał, żeby domagać się swojej własności. A teraz posłał im Syna, i oni chcą go zabić. A oni nie widzą tego i mówią, o, wytracisz sromotnie tych złoczyńców. A winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Unieśli się świętym gniewem na tych wieśniaków, nie wiedząc, że to o nich mowa. Tak jak Dawid uniósł się świętym gniewem na tego bogacza, nie wiedząc, że to o nim mowa. Przypowieści mają swoją niezwykłą moc, kiedy są podane we właściwy sposób do właściwych ludzi. Potrafią usidlić ich w ich własnych słowach. Rzecze im Jezus, czy nie czytaliście nigdy w pismach? Zwróćcie uwagę, Pan Jezus rozmawia z ludźmi, którzy na pamięć znali pisma, którzy dniem i nocą je studiowali. I wcześniej pyta, nie czytaliście, że z ust niemowląt, sących Bóg sobie Nie czytaliście? Pominęliście ten fragment? Jak czytacie? A teraz mówi, nie, nie czytaliście w, nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych, czy dziwne, to słowo cudowne, znaczy takie niezwykłe, dziwne w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane. Słyszycie te słowa? Mówi, Królestwo Boże zostanie wam zabrane. A dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. To jest nie do pomyślenia. Żeby Bóg zabrał królestwo potomstwu Abrahama, dziedzicom Dawida. Przecież prorocy im przepowiadali świetlaną przyszłość. Przecież to oni byli narodem wybranym od wieków. To wśród nich działy się cuda takie, jakie nie działy się w innych narodach. To oni mieli świątynię na cześć jedynego prawdziwego Boga. To oni mieli właściwą, prawdziwą wiarę. A ten tutaj mówi, że im królestwo zostanie zabrane, Boże? I będzie jakiemuś innemu narodowi dane? Spróbujcie tylko wyobrazić sobie, co działo się w sercach tych ludzi, którzy stali na straży jedynej właściwej religii. I ten staje tutaj przed nimi, cieśla z Nazaretu, co prawda czyni cuda, tłumy są za nim, ale kimże on jest? Że nam tutaj, uczonym w piśmie, takie rzeczy mówi. I straszy nas, że nam zostanie zabrane Królestwo Boże, jakiemuś innemu narodowi dane. I dalej Jezus daje, mówiąc o tym kamieniu, o którym wcześniej mówił, którzy budowniczowi odrzucili, którym On sam jest, i mówi, kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się. A na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli. W końcu dotarło do nich, że to o nich mówi. Dotarło do nich. W końcu zapaliła im się lampka. A, to my jesteśmy tymi wieśniakami. A, to my jesteśmy tymi budowniczymi. I usiłowali go pojmać. Ale co? Byli tchórzami. Bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Tak jak wcześniej bali się Jana Chrzciciela, ale nie ważyli się na niego podnieść ręki, bo lud go uważał za proroka i nie chcieli walczyć z ludem, nie chcieli mieć przeciwko sobie tłumu, więc stali z boku i gdzieś tam kombinowali, szemrali i swoje plotki rozsiewali, i robili co tylko mogli, żeby zdyskredytować Jana. Mówili, że ma demona. A potem przychodzi Jezus i mówi, o to żarłok i pijak. Zadaje się z cudzołożnicami. Zobaczcie, gdzie to? Gdzie to to nie, na pewno nie jest Boży prorok. I teraz ten Jezus staje przed nimi i takie rzeczy i mówi, to wy jesteście. I koniec z wami. Królestwo zostanie wam odjęte. I chcieli go pojąć, ale się bali. Bali się ludu, więc go nie pojęli. Ale już, już dawno knują Jego śmierć. Już się wiecie To jest kilka dni. To jest niedziela, kiedy Jezus przychodzi. Kiedy został ukrzyżowany. Tradycja mówi, że w piątek, ale ja w to nie wierzę. Myślę, że środa, czwartek. Jeśli trzy dni i trzy noce musiał leżeć w grobie, a zmartwychwstał w niedzielę, to od piątku do niedzieli nijak się nie da naliczyć trzech dni i trzech nocy. Także możemy o tym porozmawiać, ale to jest wielka kombinacja i słaba matematyka, żeby od piątku do niedzieli rana naliczyć trzy dni i trzy noce. A Jezus odpowiadając mówił do nich znowu w podobieństwach, tymi słowy.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 Jeden do własnej roli, drugi do swego handlu. A pozostawszy, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich. I znowu, o kim Pan Jezus mówi? Cały czas ten sam temat Pan Jezus wałkuje. Podaje im te różne przypowieści, żeby pokazać im, gdzie oni są, jak oni się zachowują, jak oni traktują Boga, jak traktują Jego sługi, jak traktują Jego poselstwo. I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców.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 Pan jest znowu pokazuje im, że jeśli oni nie będą godni, jeśli oni nie przyjmą, zaprosi Bóg z innych stron. Bóg znajdzie innych, którzy będą godni, którzy przyjdą, złych i dobrych. Ale Bóg ich przysposobi, żeby mogli brać udział w tej uczcie. I wiersz piętnasty mówi nam, że wtedy faryzeusze, odszedłszy, naradzali się, jakby go usidlić słowem. Kombinowali, musimy go jakoś złapać, musimy go się do niego dobrać. I podsyłali mu... Różnych, którzy zadawali Jemu pytanie, próbowali Go podejść z tamtej strony, z tamtej, saduceusze, faryzeusze, swoimi sztuczkami, ale nikomu się nie udało. Pan Jezus każdemu z nich dawał taką odpowiedź, że odchodzili, sami wyszli na, na głupków. Dwudziesty trzeci rozdział. Posuwamy się, bo pamiętacie, dopiero jest wszystko wstęp, tak, do tego, co zamierzam powiedzieć. Dwudziesty czwarty rozdział to jest nasz cel. Dwudziesty trzeci rozdział teraz pierwszy wiersz wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy.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 a wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne, wydłużają frędzle swoich szat, manifestują swoją pobożność, swoją wiarę, swoją religijność, tak żeby nikt nie miał wątpliwości, jacy oni są wierzący. Nie wstydzą się publicznie pudełka na czole przyczepić, na drzwiach napisać, na procesji wędrować. Na kolana paść, jak trzeba nawet. Robić różne rzeczy publicznie, pokazać, że oni są wierzący, że oni naprawdę wierzą. Jezus mówi, to wszystko na pokaz. Na pokaz spełniają swoje uczynki. Dają jałmużnę, ale jak? Trąbią tak, żeby wszyscy wiedzieli wokół, że oni tacy hojni, że tyle rzucili. Poszczą, ale jak? Także wszyscy widzą, że oni w poście, tak? Umazali się popiołem, o, tacy chodzą. O, dzisiaj poszczę. O, wielka pobożność przed ludźmi. Wszystko na pokaz. Farsa wielka. Żeby ludzie widzieli, o, o, ten to. Święci są między nami. Święci są między nami. Żywi święci. Tacy pobożni. Takie miny mają pobożne. Takie pozy. Brzuchy leniwe, takie wielkie. Ale takie pobożne to towarzystwo. Pan Jezus to wszystko widział. Zobaczcie, Pan Jezus... Ten pokorny i cichego serca, takie słowa, jak dzisiaj niewielu maluje takiego Jezusa, jak dzisiaj niewielu zna takiego Jezusa. Mówią, nie krytykuj, bracie, nie trwasz się podnosić rękę na tego czy tamtego, co, co kim ty jesteś i tak dalej. Ale Jezus stanął tam głośno. Wy, mówi, banda szóstów, plemię żmijowe, groby pobielane, wszystko na pokaz robicie. Cała ta wasza religijność, te szaty Kładziecie na ludzi brzemiona A sami nawet palcem nie chcecie ruszyć Wiele oczekujecie od innych A jak wy żyjecie, jak wy postępujecie Zobaczcie na siebie Tacy mądrzy jesteście, tak pięknie mówicie Tak pięknie czytacie z Pisma Ale jak sami postępujecie Jak wasze życie wygląda, jak wasza pobożność Nie przed ludźmi, nie to co pokazujecie na zewnątrz Ale co w waszych sercach jest Czy tam jest miłość do Boga Czy tam jest pokora jak wasze życie wygląda, jak wasze domy wyglądają, jak wasza praca wygląda, jak to wygląda, jak życie, co z tym jest? Nie to, co przed ludźmi, nie to, co w zborze, nie to, co gdzieś tam na jakimś festiwalu, nie to, co na jakiejś procesji, nie to, co w telewizji, ale w domu, jak wasze życie wygląda, jak żyjecie z Bogiem. Jezus widział ich, wiedział, że to wszystko, co robią, to jedna wielka farsa, jedno wielkie przedstawienie, jeden wielki pokaz. I obawiam się, że dzisiaj wielu ludzi też powinny usłyszeć takie słowa. Gdyby Jezus stanął w niejednym kościele, musiałby to samo powiedzieć do wielu, wielu ludzi. Że cała ta pobożność to jedna wielka farsa. Że to wszystko tylko na niedzieli, na chwilę w niedzielę się dzieje. A co reszta tygodnia? Gdzie jesteście? Jak wygląda życie? Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach i pozdrowienia na rynkach i tytułowanie ich przez ludzi. O, ludzie lubią tytuły bracie, pastorze, biskupie, proszę księdza, ojcze święty. Co to jest? Czy to jest istota? Czy te tytuły coś mówią? O, dla wielu tak. Jak ma tytuł, to już w wyższej kategorii człowiekiem jest. Już jest na pewno świętszy, bo ma taki święty tytuł. Na ludziach to może robić wrażenie, ale nie na Bogu. Na Panu Jezusie to nie robiło żadnego wrażenia. Te ich pierwsze miejsca, te ich dyskusje i te głosy oni potrafili zajmować, dyskutować na każdy temat, rozdrabniać się nad fragmentami pisma, dyskutować o każdym szczególiku. O tak, potrafili to świetnie robić. Przesiadywać od rana w synagodze i rozmyślać o pismach, jak skrzypek na dachu śpiewał. Tak? Najlepsza rzecz. Ale co z życiem, człowieku? Co z twoją wiarą? Na co dzień jak ty wyglądasz? Jezus mówi, wy nie pozwalajcie się nazywać rapi. nauczyciel. Nie pozwalajcie, nawet nie pozwalajcie, że ktoś do was tak mówił. Nie pysznijcie się z tych tytułów, nie, nie, nie wynoście się nad innych. Dlatego was proszę, bracia, mam na imię Paweł, mówcie do mnie, Paweł. Wiem, że czasami komuś się wymsknie, bo bracie i pastorze, ja się nie obrażę. Ale to niepotrzebne jest, to jest zupełnie niepotrzebne. To tworzy jakiś taki sztuczny dystans. I może niektórym to pasuje w kościele, ale powiem mam, że mnie coraz bardziej to mierzi. Nie w kontekście tych pobożnych braci i sióstr, którzy mnie tak czasami tytułują, ale w kontekście tego myślenia, które widzę w Kościele. Tego podejścia, jakiegoś wywyższania ludzi, twierdzenia, że po prostu oni są nietykalni, otaczania się jakimiś murami tytułów i rzeczy, które na ludziach robią wrażenie. Ale co to przed Bogiem znaczy? Pan Jezus mówi, nie chodzi o tytuły. Nie pozwalajcie się nazywać rabi, bo tylko jeden jest. Jest tylko jeden wasz nauczyciel. Kto? Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. To faryzeuszom było ciężko przełknąć, że oni mieliby z tym tłumem być jedno, być braćmi z nimi, że mieliby zdjąć te swoje szaty i ubrać się jak normalny człowiek, żeby nikt na ulicy ich nie zobaczył z daleka i pokłon. Szczęść Boże, chwała Bogu i tak dalej, bo ma koloratkę założoną bo ma szatę, jak nie, żaden facet tak nie chodzi normalnie, bo w spodniach chodzą faceci, ale ten musi inaczej, nie? od razu robi wrażenie. I tak samo tamci, oni też mieli specjalne stroje, robili wrażenie, już samym swoim strojem, już od razu ludzie nabierali respektu, jak tylko zobaczyli takiego z daleka, w czapce, o, ma taką wysoką czapkę. Niektórzy jak taką czapkę zobaczą, to już się częsą. Co to jest? Czapkę sobie nałożył na głowę, normalny facet, tylko że czapkę ma. Szaliczek sobie przewiesi, kolorowy. I inne proste rzeczy. niektórzy no, się śmiecie z tego, ale to nie jest śmieszne, naprawdę. To jest żałosne. Co się narobiło w kościele Pana Jezusa Chrystusa? To same rzeczy. To samą drogą. Widzicie, Pan Jezus tutaj bardzo mocno przemawia do Żydów, bo im ma być Królestwo Boże zabrane. Mają być odrzuceni. I mieli wejść ci, którzy mieli wydawać owoc. I co ci, którzy weszli, zrobili lepszego? Tak naprawdę powielamy te same błędy, tę samą drogą Kościół szedł przez wieki, jak patrzymy. Te same problemy, nic się nie zmieniło. Ten sam duch, te same aspiracje, te same ludzkie porządliwości, nic lepszego. Łatwo jest winić Żydów, łatwo jest na nich wskazać palcem i do dzisiaj niektórzy nienawidzą ich tylko tego, że są Żydami. Ale co lepszego prezentują? Co lepszego dokonaliśmy jako Kościół na przestrzeni wieków? Jak bardzo różnimy się od tego, co tutaj Jezus mówi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Oczywiście to nie znaczy, że dziecko nie może pójść do ojca, ojcza, ale tu Jezus mówi o czym? O mówi o wierzących, tak? Mówi o wspólnocie, braci i sióstr. Mówi, nikt tu nie jest ojcem, jesteście wszyscy braźmi i siostrami, a jest tylko jeden ojciec. I żadnego człowieka nie tytułujcie ojcem. Pan Jezus powiedział, że jest jeden ojciec, do którego się mamy modlić, ojcze nasz i zwracać się ojcze nasz w kościele. I to nie jest papież. I to nie jest ten, co siedzi w budce i, i puka, jak ludzie mówią swoje grzechy. Ja pamiętam, jak się mówiłem, i ojcze tam, duchowny coś tam. Jaki to ojciec? Nawet nie wiedział, jak mam na imię. Ja tylko patrzyłem, czy jakiś przypadkiem nie jest krzyczący, żeby tam na cały kościół mnie nie zwyzywał za moje brudy, które przychodziłem do Niego prać. Nie, nie chodzi o tytuły, nie chodzi o to, żebyśmy teraz tutaj się wynosili, żeby byli jacyś lepsi między nami. Nie, jest mój, jesteście wszyscy braćmi. I nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, czyli liderami. Bo dzisiaj przewodnik na wycieczce, ale są liderzy w Kościele. Liderzy. Lider młodzieżowy. Lider służby uwielbiania. Lider taki, lider siaki. A Jezus mówi, co? Nie pozwalajcie się tak nazywać. Jak jesteś liderem, to bądź nim. Jak jesteś pastorem, to prostu bądź pastorem. Tak? Jak jesteś nauczycielem, to nauczaj. Jak jesteś taki, to rób to po prostu. Ale nie to, że tytuł se przypniesz i się chlubisz z tytułu i z tego, że ci ludzie coś powiedzą, że cię nazwą. Apostoł Paweł w pewnym miejscu też powiedział o sobie, że jest ojcem w stosunku do Koryntian. Pamiętacie? Powiedział, że nie macie wielu ojców i siebie nazywał ojcem. Nie kazał się tytułować. On po prostu był ojcem. On ich zrodził przez Ewangelię. On jak ojciec im posługiwał i w tym sensie, ale on nie oczekiwał teraz do niego, domówił mówił ojcze Pawle. Nie chodziło o tytuły. On po prostu był ich ojcem w wierze. A więc możesz być ojcem, możesz być liderem. Możesz być nauczycielem. Ale po prostu nim bądź. Po prostu nim bądź. I to wszystko. Nie oczekuj klepania w plecy i na, na, naklejania ci nalepki. Kto zaś jest największy pośród was? Niech będzie sługą waszym. Myślicie, że to się podobało faryzeuszom? O takiej wielkości oni myśleli? Nie, oni, jak tam czytamy, pan Jezus mówi, oni myśleli o takiej wielkości pierwsze miejsca. To jest coś, co mi się podobało. Wygodnie, usłane, mięciutko, czerwonym, tym tam nabite pięknie, mięciutko, a reszta na ławkach twardych siedzieć albo stać tam w kącie. A oni na tronie, elegancko, mięciutka pupcia, siedzi sobie wygodnie. A Jezus mnie nie, nie, nie, nie, nie tak, nie tak. Jak chcecie być wielcy, to uniszcie się, to myjcie nogi. tak pokażcie swoją wielkość. Zabierzcie się za robotę, pokażcie czynem, pokażcie postawą uniżeniem. To jest wielkość. Nie to, że masz wielką wiedzę, nie to, że potrafisz dużo gadać, nie to, że masz tytuł, że masz jakieś wykształcenie, czy coś, czym się możesz przed ludźmi chlubić. Nie to. Ale bądź najmniejszy. Posłuchaj, zanim coś powiesz. Zrób coś, a nie oczekuj, że wokół ciebie będą skakać. Kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, mówi dalej Jezus. Ci wszyscy, którzy tak się wynoszą, ci wszyscy, którzy tego szukają, mówi, będą poniżeni. Przez ludzi może nie. Ludzie może będą ich wywyższać, ale Bóg ich poniży. Ale mówi, kto się poniży, kto się będzie uniżał, ten będzie wywyższony. To nie ma nic złego w szukaniu wysokiego miejsca w Królestwie Bożym. Ale jeśli chcesz tam się znaleźć, to musisz się uniżyć. To tam, taka jest droga na to wysokie miejsce. Przez uniżenie, przez służbę, przez zajęcie się tym, co, jest, co wymaga do zrobienia. Biada wam, biada wam uczeni w Piśmie i Faryzeusze, obudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Biada wam, biada wam uczeni w Piśmie i Faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok, Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Biada wam, ślepi przewodnicy. Zobaczcie, jakie, tutaj, jakie epitety Pan Jezus wobec nich kieruje. Obudnicy, ślepi przewodnicy, oszuści, zdziercy. Wiersz dziewiętnasty. Ślepi Wiesz, dwudziesty Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy. Dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku nawet. A zaniedbaliście tego, co ważniejsze w prawie, w zakonie. Sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Tego nie ma. Jest dziesięcina, ale nie ma miłosierdzia, nie ma wierności, nie ma sprawiedliwości. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie należało zaniedbywać. Ale te rzeczy są istotą zakonu, są fundamentem zakonu. To powinniście byli czynić. Wiesz, 24. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, połykacie wielbłąda, biada wam. Uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Zobaczcie, ile razy Pan Jezus to powtarza. Obłudnicy, obudnicy, obudnicy, obudnicy. To wszystko Buda, to wszystko farsa, to wszystko pozór. To wszystko jest tylko jedna wielka obuda. Za tym nie kryje się rzeczywistość, za tym nie kryje się prawda. Zobaczcie, jak surowe słowa, jak twarde słowa do każdego, kto się próbuje pokazać przed ludźmi, a tak naprawdę nie ma czym się chwalić, którego życie jest przed Bogiem czymś godnym pożałowania, ale na ludziach próbuje jeszcze zrobić wrażenie, tym czy tamtym, czy owamtym. Pan Jezus mówi, biada, biada, biada. Wiesz 26 ślepy faryzeuszu Wiesz 27 biada wam uczeni w piśmie i faryzeusza obłudnicy że podobnie jesteście do grobów pobielanych które na zewnątrz wyglądają pięknie ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. O nie, my nie jesteśmy tacy nasi ojcowie. O nie, my byśmy na pewno takich rzeczy nie zrobili. A tutaj Syna Bożego planują zabić. Tam ci proroków pozabijali ale ci Bożego Syna chcą zabić. I mówią, my nie jesteśmy tacy jak oni, my jesteśmy lepsi. Wiersz 32, wy też dopełnicie miary ojców waszych, albo dopełniacie, tutaj może być to twierdzenie, może być rozkaz. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego?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 Zaprawdę, powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Są bardzo ważne słowa w kontekście tego, o czym chciałem mówić, ale widzę, że już nie zdążę. Także dzisiaj jedynie wstęp. Nic więcej nie uda mi się zrobić. Ale ten wstęp, uważam, jest niezwykle ważny, abyśmy właściwie zrozumieli słowa, które Pan Jezus kieruje w 24 rozdziale, kiedy uczniowie nie mogą pojąć tego, że świątynia będzie zburzona. Że Królestwo zostanie im odebrane. I dla nich to jest koniec świata. Dla nich to jest koniec. To, to my nie, nawet nie, nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj zrozumieć. Spotykając się w takim miejscu, jak to, nie mając jakiejś świątyni w takim wiecie, ludzkim sensie, a to była nie jakaś jedna z wielu świątyń, to była jedyna świątynia, w której Bóg powiedział, że Jego imię będzie mieszkać. To było wyjątkowe miejsce dla Żyda. To było najświętsze, najpiękniejsze miejsce na całej ziemi. Jezus mówi, to wszystko koniec tym. Cały ten system, to wszystko runie, to wszystko jest skończone. I tutaj Jezus przez te rozdziały wykazuje im winę. Pokazuje im, dlaczego musi się stać to, co się stanie. 37 wiersz 23 rozdziału. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani,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 Jak Jezus wchodził do Jeruzalemu, tak? wołali, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. A Jezus do nich mówi, wasz dom zostanie pusty, powiadam wam, nie ujrzycie mnie już odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Co jest niesamowite po tym wszystkim, po tych wszystkich wypowiedziach Pana Jezusa, gdy Jezus wychodził, wiersz, pierwszy 24 rozdział nam mówi, gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby co? Pokazać Mu zabudowania świątyni. Wyobrażacie sobie? Po tym wszystkim, co Jezus tam mówi, gdzie pokazuje istotę wiary, istotę tego, o co chodzi? Oni przychodzą i chcą mu pokazać zabudowania świątyni. Łukasz mówi, mówili o świątyni, iż jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i klejnotami. A Marek mówi, a gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów, nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowlę. I znowu może nam się wydawać, co, co oni nie, nie słyszeli tego wszystkiego, nie rozumieją tego wszystkiego. Nie jesteśmy oderwani od tego wszystkiego. Już dzisiaj nie, nie jeździmy, nie wiem, do lichenia na jasną górę, czy nie wiadomo gdzie, gdzie Ludzie po prostu, uu, na sam widok, już po prostu skrzydła im wyrastają. I obrączka im się nad głową pojawia i co tam jeszcze? Po prostu budynki robią takie wrażenie. A wiecie, świątynia naprawdę robiła wrażenie. Ona jeszcze nie była skończona, nawet budowa jej nie była skończona. Ona jeszcze miała być budowana przez kolejnych kilkadziesiąt lat ale tam w samym fundamencie były kamienie, które ważyły ponad 100 ton, 12,5 metra długie, 4 metry wysokie i 6 metrów szerokie kamienie. Józef Flawisz opisuje, były w samym fundamencie i one wystawały, ludzie widzieli je, one wystawały ponad ziemię. Ogromna, to była niesamowita budowla. To robiło wrażenie. I mówili świątynia, świątynia, świątynia. Wow, to jest, Bóg mieszka w tej świątyni. I uczniowie słyszeli to wszystko, co Pan Jezus mówi i mówią, zobacz, jakie kamienie, zobacz, jakie klejnoty, ojejku, jakie piękne, chciałeś? A oto między nimi stała prawdziwa świątynia, oto między nimi był ten, który był prawdziwą świątynią, Bóg wcielony, który powiedział, zbóżcie tą świątynię, a ja ją po trzech dniach odbuduję. Oni mi się to w głowie nie mieściło, bo mimo świątynia 46 lat budowali. Jeszcze nie skończyli. Taka wielka, taka piękna. Jak można w 3 dni to odbudować? A tu była prawdziwa świątynia. Jezus w tej świątyni mówi o tych wszystkich grzechach Bożego Ludu. Mówi o przywódcach, którzy są tak ślepi, którzy są tak, są tak zakłamani. I uczniowie tego wszystkiego słuchają. A widziałeś te kamienie? A widziałeś te klejnoty? Coś jest w naszej naturze, że Bóg mówi o nas o ważnych rzeczach, a my po prostu. A co na obiad? A widziałeś, jak tamten się ubrał? Ojku, nie obciąłem paznokci. Bóg mówi o wielkich rzeczach. A my zamiast na przykład wziąć i czytać te rzeczy, rozmyślać o nich, obejrzymy sobie film, strzelają się o! Całują się. Widziałeś, jaki fajny film był wczoraj. Wierzący ludzie, myślicie, że jesteśmy inni? Czy Takie wielkie wrażenie na nas robi to, co czytamy, co słyszymy, co Bóg do nas mówi w naszych serc. Wyjdziemy stąd, na ulicy jakąś głupotę zobaczymy i już po prostu zapomnieliśmy o wszystkim, już to głupota nas zajęła. Jakiś klaun tam coś zrobi na ulicy. I po prostu nie myślimy o tym, co Bóg do nas mówił, co Bóg uczynił w naszym życiu. Te łzy już nie pamiętamy, które tolaliśmy przed Bogiem. Tacy jesteśmy. Nie dziwmy się uczniom. Nie myślimy, że oni byli ograniczeni umysłowo. Byli normalni, tacy jak my. Mieli po prostu problemy z rozumieniem tego, co jest wartościowe, co jest ważne. Ciągle Jezus musiał im o tym przypominać, ciągle musiał im na te rzeczy wskazywać, tak jak i nam. Tak jak mówię, wybaczcie bracia, siostry, nie przeszedłem w ogóle do tematu, ale myślę, że ten wstęp był konieczny i przeczytajcie ten 24 rozdział. On jest naprawdę trudny. Tak jak mówię, na jego bazie wyrosły przeróżne interpretacje, różne koncepcje tego, jak to będzie, co będzie najpierw, czy, czy ucisk, czy, czy pochwycenie, czy tysiącletnie królestwo. Po prostu jest taka ciekawostka tutaj. Można na tym budować, co kto chce. Przeczytajcie te rzeczy w świetle tego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Przeczytajcie te słowa, rozważcie je i spróbujcie zobaczyć samych siebie, spróbujmy, ja też, zobaczyć gdzie ja jestem, czy jestem gotowy w ogóle na to co ma przyjść, że nie tylko świątynia runie, ale cały ten świat runie, wszystko runie, wszystko, wszystko zostanie jest tak zburzone, że kamień na kamieniu nie pozostanie. Wszystko spłonie w ogniu. Cały ten świat, te wszystkie wieżowce, statki, komputery, samochody, to wszystko pan Jezus w okamgnieniu. Tak, w jednej chwili. I tego nie będzie. Nie to, że to zgnije, rozpadnie się powoli. Nie, nie, nie. Jedna chwila przyjdzie. I to wszystko się skończy. I co wtedy będziesz miał? Co ci zostanie, kiedy twoje ubranka się spalą? Twoje pieniądze w banku przestaną już mieć jakąkolwiek wartość samochodu nie będzie, domu nie będzie, nic, nic z tych rzeczy nie zostanie, nic. Co ci zostanie? Jak staniesz przed Bogiem? Czy tam masz skarb u Niego? Czy nagromadziłeś sobie tam skarbu? Czy tam sobie gromadzisz skarb? Czy może jesteś tak ślepy, jak ci uczniowie, jak wielu innych, którzy podziwiają te rzeczy doczesne, te rzeczy ziemskie, te rzeczy robiące wrażenia na, ludzi, na ludziach, ale na Bogu żadnego znaczenia i żadnej wartości nie mają u Boga? Bóg nam pomoże usłyszeć Jego głos. Niechaj zaszczepi Jego Słowo w naszych sercach i pomoże nam żyć, abyśmy byli gotowi na przyjście Pańskie. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi Panie, prosimy o Twoją pracę w naszych sercach. Zachowaj nas przed chybieniem celu. Zachowaj nas przed takim słuchaniem, w którym nie słyszymy Twojego serca i nie doświadczamy przemiany. Zachowaj nas przed takim słuchaniem, które sprawia, iż bardziej chodzimy wokół tej fasady. Przejmujemy się, jak wyglądamy w oczach ludzi, jak, jak nasza pobożność się prezentuje na zewnątrz. A zaniedbujemy sprawy serca, zaniedbujemy sprawy fundamentalne, sprawy, które tylko ty znasz i widzisz. Tego wewnętrznego, ukrytego człowieka z tym klejnotem pokornego i cichego ducha. Tą postawę uniżenia, gotowości, by służyć, by się uniżyć by się nie wstydzić Ciebie w tym cudzołożnym rodzie, by rzeczywiście gromadzić sobie skarb na wieczność, a nie tutaj na ziemi, kiedy to wszystko ma ulec zagładzie. Prosimy, kochany Panie, prosimy o Twą pracę w naszych sercach, w głębokościach naszego ducha, abyśmy z pokorą patrzyli na nas samych, na nasze błędy, na nasze uchybienia, na te wszystkie rzeczy, w których powielamy błędy faryzeuszy i uczonych w Piśmie, Powielamy błędy Izraela. Boże, kochany, daj byśmy przejrzeli na oczy, byśmy nie byli ślepi jak faryzeusze. Chociaż tak wyraźnie do nich mówiłeś, chociaż tyloma ilustracjami próbowałeś im zobrazować ich stan, wzywając ich do pokuty, dając im ostatnią szansę, ale oni znienawidzili Twój głos, znienawidzili Ciebie, oskarżyli Cię przed Piłatem, skazali na krzyż, w swoim zaślepieniu, w swej nienawiści, w swej pysze, w swej głupocie. Boże kochany, zachowaj nas, zachowaj nas. Prosimy.